W burzy i we mgle. Wrzesień 1939 roku był jednym z najstraszniejszych polskich miesięcy. Nie dlatego, że ponieśliśmy klęskę. Nie jedną już klęskę miał naród za sobą. Nawet nie dlatego, że klęska ta była tak gwałtowna i tak miażdżąca. Na wojnach dramaty i gwałtowne zmiany sytuacji są zjawiskiem częstym. Potworność polskiej tragedii wrześniowej polegała na czym innym. Na katastrofie psychicznej narodu, najzupełniej nieprzygotowanego do tego, co się stało. Ogromny grzech obciąża sumienia polskiej propagandy i polskiego wychowania narodowego sprzed 1939 roku. Mówiono i pisano tylko o naszej potędze i o zwycięstwach, nigdy o klęskach. W stosunku do wrogów używano tonu niemal wyłącznie lekceważącego. W instrukcjach i zarządzeniach unikano jak zarazy słów ewakuacja, odwrót. W wyniku tego wszystkiego zarówno społeczeństwo, jak i kierująca nim administracja, a nawet wojsko, były psychicznie gotowe do zwycięstw, lecz całkowicie nieprzygotowane do klęski. A cóż dopiero do tak koszmarnych klęsk, jakie zgotował nam los. Dla Zośki, Rudego, Alka, dla ich kolegów, dla Warszawy, dla całego kraju. Cztery tygodnie września, rozpoczęte wśród uniesienia, szybko zastąpionego grozą, przelewać się zaczęły burzą, huraganem oraz koszmarami faktów i przeżyć. Nierzeczywistość tego, co się działo, wydawała się tak silna, że w mózgach nieustannie kołatało pytanie, czy to wszystko jest aby prawdą, czy nie jest tylko snem. 6 września, zgodnie z apelem radiowym, Zeus, który pełnił obowiązki zastępcy naczelnika harcerzy, zebrał alarmowo harcerstwo warszawskie i wyruszył z Warszawy na wschód. Chłopcy byli w wieku przedpoborowym. O jakichkolwiek przydziałach do pomocniczych służb wojskowych wśród panującego chaosu trudno było myśleć. Przede wszystkim trzeba było usunąć młodych mężczyzn z terenów, które mogły wpaść w ręce wroga. Tym sposobem buki znalazły się w sytuacji niezmiernie głupiej. Wysportowani, zdrowi, zdolni osiemnastoletni chłopcy spędzili parę tygodni na drogach wśród milionowych rzesz uchodźców. Drużyny harcerskie, zaprawione w dziesiątkach wycieczek, różniły się wybitnie od nieszczęsnej rzeszy uchodźców. Na czele ich stał dowódca posiadający wyrobienie organizacyjne oraz dobre mapy. Z miejsca, zaraz po przekroczeniu Wisły, Wyzwalając się spod przemożnej sugestii owczego pędu, zeszły drużyny z głównych dróg na drogi polne i leśne. Dwudziesta trzecia drużyna Buki szła jak inni. Chłopcy milczeli zasępieni. Nikomu nie przychodziło na myśl, by śpiewać. Nikt nie chciał rozmawiać. Stopy wybijały normalne tempo a przez mózgi przelewały się setki dręczących obrazów i wątpliwości. Co to wszystko znaczy? Co się właściwie stało? I co się dzieje? Dlaczego nie dostali jakiejś pożytecznej roboty? Czemu im nie wyznaczono jakichś zadań, które mogliby wypełniać? Te dręczące pytania, na które nie znajdowało się odpowiedzi, Przerywały obrazy zapadające na całe życie w pamięci. Oto podchodzą do wsi i obserwują, jak lotnicy nieprzyjacielscy zniżają się i zrzucają na wieś bomby burzące i zapalające. W kilkadziesiąt minut wieś cała stoi w ogniu. W przeraźliwym ryku umyka z niej bydło, groza widoczna jest w oczach ludzi, którym udało się ujść z życiem z płomieni i z piekła wybuchów. Więc to taka jest wojna? Więc nawet bezbronna wieś? Więc nawet cywilna ludność? Twarde sumienia mają lotnicy niemieccy. Inny obraz. Dróżka ich przecina szosę, muszą więc podejść do szosy. Szosa jest zatłoczona od horyzontu po horyzont w sposób wprost niesamowity. Rzeka ludzka wylała z ram szosy w rowy przydrożnej, poza Gęsto posuwa się zbita ciżba, głowa przy głowie, ramię przy ramieniu, toboły, rowery, wózki dziecięce, głowy końskie, taczki. Oto wśród tej zgęszczonej ciszby kluczy powoli na rowerze mężczyzna. Na plecach ma ogromny tobuł, widocznie pościel, poduszki. Na tym ogromnym tobole maleńkie dwuletnie dziecko, trzymające się kurczowo rączkami za wielki supeł prześcieradła. Zośka, który to widzi, czuje jakiś skurcz bólu. Cierpi, jakby był matką nieszczęsnego maleństwa. I nagle na szosie zaczyna dziać się coś niesamowitego. Gdzieś na dalekim horyzoncie pryskają ludzie na boki, w pola. Słychać słaby, z każdą chwilą intensywniejszy warkot motorów. Samolot mknął tuż nad szosą, rażąc z karaminów maszynowych bezbronne tłumy uchodźców. Twarde sumienia mają lotnicy niemieccy. Raz tylko jeden w ciągu tych wrześniowych wędrówek Bóki miały możność pożytecznego wystąpienia. Było to pod dębem wielkim. Jakaś zbójecka, lotnicza eskadra zbombardowała pociąg z uchodźcami. Chłopcy, przechodząc obok toru, ujrzeli przeraźliwy obraz: wśród potrzaskanych, wykolejonych, dymiących wagonów, setki ludzi krzątających się nerwowo lub leżących we krwi. Nigdzie nie widać białych kitlów lekarzy sanitariusz, nigdzie wozów, które by przyjmowały rannych. Na równolegle storem torem biegnącej szosie migają od czasu do czasu auta, przesuwają się wozy, żaden się jednak nie zatrzymuje, żaden nie dostrzega tuż obok widocznych plam krwi i ogromu ludzkiego cierpienia. Panowie, tak być nie może, mówi powoli Alek, twarz ma pobladłą, po raz pierwszy ujrzał tak bezpośrednio i blisko grozem wojny. My tych ludzi nie zostawimy. W parę minut potem, gdy cały oddziałek buków rozproszony wśród rannych przystępuje do najkonieczniejszych opatrunków, Alek staje na skraju szosy i daje znak zbliżającemu się samochodowi, by stanął. Auto, nie zwalniając biegu, przemknęło dalej. Drugie to samo. Nie zatrzymał się również przejeżdżający wóz chłopski, Mimo naleganialka. Do jasnej cholery! Wyrywa się z ust młodego człowieka. Dłonie zwijają się w pięści. Szczękę co chwila chwyta skurcz. Chłopcy do mnie! Woła w kierunku kolegów. Po chwili stoi na szosie cała gromadka. Zbliża się auto ciężarowe. Teraz już nie machają rękami, nie proszą. Stoją po środku drogi z niezłomną decyzją w oczach. Stać! Autociężarowe powoli zatrzymuje się Wszyscy wysiadać z wozu Niecierpiącym sprzeciwu głosem rozkazuje Alek Pan zabierze rannych z pociągu Nakazuje szoferowi Szofer chwilę się waha Polecenie bowiem wydaje jakiś harcerz, nie wojskowy no Ale harcerz jest wysokiego wzrostu Z oczu jego widać, że nie żartuje A za nim stoi pięciu czy sześciu innych Których twarze niedwuznacznie wskazują na to, czego chcą więc szofer wychodzi z auta, powoli zaczynają schodzić podróżni. Państwo do najbliższego miasteczka pójdą pieszo, mówi Alek. Tam dostaniecie z powrotem wasze auto. Mężczyzn proszę o pomoc w przenoszeniu rannych. I jak to często bywa w takich chwilach, nastrój egoizmu i oporu radykalnie się zmienił w nastrój współdziałania i pomocy. Następne auta i wozy zatrzymują już nie tylko Buki, lecz i ich przygodni pomocnicy z auta ciężarowego. Do późnego wieczoru trwa męczący duszę i nerwy transport nieszczęsnych, cierpiących ludzi do miasteczka. Była to dla Buków pierwsza i ostatnia okazja zaznaczenia swej pożyteczności. We Włodawie dowiedzieli się o bolszewickim sztylecie wbitym w plecy Polski, o oddziałach sowieckich, które szybko posuwają się na spotkanie oddziałów niemieckich. Niemcy zaś byli już pod Włodawą. Po krótkich naradach Zeus zarządził powrót ku Warszawie. Wracano również bocznymi drogami, chwytając nieustannie wiadomości o klęskach i zapadaniu się w przepaść całej państwowej machiny polskiej. Bez przygód weszli za Włodawą w teren okupowany przez Niemców. Szli milczący, zgryzieni, zdenerwowani, źli. Pierwsze niemieckie mundury wstrząsnęły nerwami. Echa bohaterskiej obrony Warszawy podniecały, piekły i dręczyły. Męczącym pytaniem, dlaczego nas tam nie było? Kapitulacja stolicy odchorowali, nie chcieli tego dnia nic jeść. Dalszy marsz stał się marszem udręczonych, chorych psychicznie ludzi, których ożywiał jedynie niepokój o najbliższych. Na ulicę Pragi weszli tuż za okupacyjnymi oddziałami niemieckimi, zajmującymi stolicę po trzydniowym zawieszeniu broni. Wracali po bezsensownej włóczędze nakazanej przez chaos decyzji.